Molium, rozdział 23. Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale Molium, audycji dedykowanej wszelkim pasjonatom książek, malom książkowym, osobom, które uwielbiają czytać, jak również rozmawiać o książkach, dzielić się spontanicznymi przemyśleniami, swobodnymi dygresjami. Najlepiej godzinami rozmawiać, można by tak było, z przyjaciółmi, którzy współdzielą Twoją czytelniczą pasję. Tego rodzaju audycją jest molium. Ponadto jest to audycja również pamiętnikarska to znaczy stanowi rodzaj takich głosowych zapisów utrwalanych niczym w bursztynie myśli dla potomności oraz dla mnie samego na przyszłość miło i ciekawie już niejednokrotnie odkryłem, jest mi wracać do tych archiwalnych nagrań zawierających żywe wspomnienia, nagrywane w czasie rzeczywistym, z różnorakich książek, które gdzieś tam pojawiły się na mojej drodze. Hmm. I dzisiaj następna taka książka, następna powieść, o której chciałbym Tobie opowiedzieć. Bardziej taką charakterystyczną jej cechą jest Osoba autora, właściwie autorki. Gdyż tym razem jest to hmm, nieco bardziej egzotyczny smak. A mianowicie autorka jest Chinką, współcześnie żyjącą. Tak bym mógł przypuszczać, iż nadal jest obecna na tym planie egzystencji. Jest to Postać na swój sposób wielobarwna, wielopłaszczyznowa, o czym już niedługo opowiem. Ale najpierw chciałbym skoncentrować się na tym, dlaczego sięgnąłem po tę książkę chińskiej autorki. Hmm. Konkretnie mówiąc jest to powieść, tak żeby już ukryć nieco bardziej rąbka tajemnicy dzisiejszego rozdziału. Dlaczego zdecydowałem się sięgnąć po tą pozycję? Hmm. Generalnie jeszcze jakiś czas temu miałem taką hmm, mentalność. Może to za dużo powiedziałem mentalność, ale taki szablon postępowania przy dobieraniu sobie nowych książek, do czytania, polegający na tym, iż koncentrowałem się na pisarzach anglojęzycznych. To nie musiał być konkretnie Amerykanin, to mógł być Brytyjczyk, Nowozelandczyk, Australijczyk, ktokolwiek generalnie, um, kto jest anglojęzyczny. Chociaż zdarzały się odstępstwa od reguły, chociażby teraz wspominam niedawno wyznawioną na stronie Mulium recenzję wrażenia z lektury Trylogii Czasu pewnej autorki z Niemiec. Bardzo interesująca, swoją drogą, lektura, ta trylogia czasu, też jakby w ogóle świetna inspiracja na osobną, całkowicie dedykowaną audycję, no ale to swoją drogą. W każdym razie te odstępstwa od anglojęzycznych autorów tak przypuszczam, że zdarzały mi się rzadko. Natomiast jedną z rzeczy, które uległy zmianie w moim czytelniczym guście, a jednocześnie wpisują się w jego poszerzenie obok zainteresowania powieściami, może nie powieściami, ale reportażem tak podróżniczym, jak i nie tylko. To też jest mnie o którym już gdzieś tam w molium wspominałem. To innym komponentem poszerzenia tego mojego czytelniczego gustu jest, jest fakt, iż postanowiłem nie unikać autorów bardziej egzotycznych, że tak powiem, czyli z jakichś takich hmm, rzadszych miejsc, jakichś rzadszych krajów, z których generalnie nic nie czytałem do tej pory albo prawie nic. Może to kwestia jakiejś, hmm, czy to jest kwestia uprzedzeń, że nie sięgałem po to wcześniej? Po zastanowieniu, po namyśle doszedłbym raczej do wniosku, że to nie tyle uprzedzenia, co taka wielka niewiadoma. Taki stereotyp, że, że jeżeli ktoś jest z innego kraju, to i musi, czy prawdopodobnie będzie pisał znacznie inaczej. To nie jest do końca nieuzasadniony czy irracjonalny wniosek, dlatego że kraje, które moglibyśmy uznać za bardziej egzotyczne w cudzysłowie. Prawdopodobnie w istocie zachowałyby się swoistą, charakterystyczną tylko dla nich kulturą na tyle odrębną od tej, do której tak bardzo przywykliśmy, rozpropagowanej, czy to naszej krajowej, czy to takiej światowo powszechnej kultury amerykańskiej, czy zamerykanizowanej może istnieć na tyle duża różnica pomiędzy kulturą jakiegoś egzotycznego, bardziej państwa typu, weźmy takie Chiny powiedzmy, a tą kulturą, do której się, jesteśmy przyzwyczajeni, że faktycznie moglibyśmy pokusić się o taką hipotezę, że literatura stamtąd może również zauważalnie przynajmniej różnić się smakiem, różnić się klimatem, aurą, stylem, Manierą od literatury, do której przywykliśmy na co dzień. Hmm. Niemniej jednak z drugiej strony, z drugiej strony przecież to też ludzie. To nie są istoty z innej planety. Wszyscy jesteśmy ludźmi zamieszkującymi jeden kawałek Ziemi. Właściwie jeden i ten sam. Hmm. I na pewnym poziomie współdzielimy pewien wspólny mianownik ze sobą wszyscy razem. Mam tu na myśli kwestię, iż każdy z nas ma jakieś uczucia, każdy z nas, każdemu z nas na czymś zależy. Być może każdy z nas ma jakieś troski, to też jest dosyć prawdopodobne marzenia, cele. Hmm. Takie, takie najbardziej esencjonalne rzeczy, pasje. Na tym gruncie można odnaleźć wspólny język, myślę, że z wieloma, o ile nie z wszystkimi mieszkańcami tej planety. Na takim hmm, najbardziej esencjonalnym, uniwersalnym gruncie. Język pasji, język emocji, język uczuć. Hmm. Rozmowa, czy, czy dialog o tego typu sprawach. I myślę, że przejawy czy manifestacje tego wspólnego mianownika moglibyśmy odnajdywać w literaturze całego świata. Co najwyżej przejawy tego wspólnego mianownika mogą być odsłaniane przed nami w poszczególnych powieściach w różnych, jak gdyby, smakach, w różnej charakterystycznej dla danej kultury aurze. Niemniej jednak nadal możemy tak naprawdę czytać o tym samym. Hmm. I jeżeli chodzi o powieść, o której dzisiaj zamierzam sobie opowiedzieć, to pomimo faktu, że dopatruję się w niej pewnej specyfiki, to... Właściwie można by powiedzieć, że to jest taka po prostu chińska wersja powieści, którą, z którą moglibyśmy się spokojnie zetknąć również tutaj w naszej europejskiej, czy tej anglojęzycznej kulturze, czy amerykańskiej kulturze zamerykanizowanej. Wystarczyłoby tylko odjąć tą chińską aurę. I zostałby wspólny mianownik, który bardzo dobrze znamy, czyli historia obyczajowa z elementami um, jakichś przewrotów y, przewrotów uczuciowych, czy, czy pewnych rozterek. Może tak byłoby bardziej trafnie rzec, rozterek uczuciowych w kontekście historii głównej bohaterki dzisiejszej książki. A jeżeli chodzi o to, jaka to książka, oraz jaka autorka, kto jest jej autorką, to jest to książka Płatki z Nieba. Taki liryczny tytuł, który dosyć mi się spodobał. Płatki z Nieba, tak delikatnie brzmi. Autorstwa Ming Mei i Już samo to nazwisko brzmi jak bardzo egzotyczne. I wiesz, kiedy postanowiłem już nie unikać autorów spoza tej takiej anglojęzycznej przestrzeni, że tak powiem, to poczułem ekscytację w perspektywie otwarcia sobie drzwi szerzej. Mógłbym bowiem uznać tą decyzję za takie szersze, o ile nawet nieznacząco szersze otwarcie drzwi na nowe doświadczenia, na Poszerzenie horyzontów literackich, poszerzenie perspektyw, poznanie pewnych kultur, w końcu kontakt z powieścią, która jest wiarygodną, wiary, wiarygodnym kawałkiem literatury z danego kraju, szczególnie jakiegoś bardziej egzotycznego, jest świetnym sposobem na kontakt z żywą kulturą, z jej wiarygodną, autentyczną manifestacją. Poniekąd tak, jakbyśmy faktycznie pojechali do jakiegoś egzotycznego kraju, o ile nawet nie lepiej. Dlatego, że będąc na wycieczce turystycznej, na przykład w takich Chinach, możemy co najwyżej postrzegać ten kraj, postrzegać tamtejszą kulturę naszymi oczami, naszą percepcją, naszym postrzeganiem. Jest to wszystko przefiltrowane przez, przez nasz system wartości, przez nasz światopogląd, mentalność, przez to wszystko, do czego przywykliśmy my. I my to możemy, to co widzimy, to, to czego tam doświadczymy, możemy co najwyżej interpretować i tylko interpretować. Czyli na swój sposób jest to zakłócone przez, przez nas samych, przez, przez naszą własną percepcję. My jesteśmy tam obcy, obcy czynnik stanowimy obserwujemy, ale nadal jesteśmy obserwatorem z zewnątrz. Podczas kiedy, gdy czytamy powieść z Chin, to można by to przerywać do telepatycznego kontaktu z kimś, kto się tam urodził i żył latami, latami, dekadami, kto jest przesiąknięty tamtejszą kulturą i kto jest jednocześnie jej autentycznym przedstawicielem, uczestnikiem. Hmm. I czytając powieść tego typu, już nie jesteśmy takim obserwatorem z zewnątrz, że właściwie potrzebujemy się niemalże całkowicie wyłączyć w to miejsce, koncentrując się na czytanym tekście, na przyswojanej treści. Czyli pojawia się w nas nagle przestrzeń. Te filtry, zaryzykowałbym twierdzenie, te filtry naszego świata poglądu i naszej percepcji schodzą na bardzo dalszy plan. Natomiast na ich miejsce pojawia się w nas taka duża przestrzeń poprzez, to, poprzez samą potrzebę koncentracji, żeby zrozumieć w ogóle to, co czytamy, żeby się jakoś w to wczuć, wejść w książkę. Pamiętasz może, jeżeli słuchałeś, czy słuchałeś wszystkie rozdziały molium swego czasu porównywałem czytanie książki do portalu do innego świata. Do takiej bramy magicznej, przez którą możemy przejść, znajdując się w efekcie w następstwie w innym świecie. Hmm. I tak czytając powieść z Chin, możemy znaleźć się jak gdyby w Chinach i przesiąknąć tamtejszym klimatem. Dlatego, że naszą własną percepcję, czym bardziej my się absorbujemy w czytaną opowieść, to naszą własną percepcję europejską, czy zamerykanizowaną, zastępuje siłą rzeczy. Percepcja autora, autorki książki. Co z czym szczególnie mamy do czynienia wówczas, kiedy utożsamiamy się, czy identyfikujemy z jakąś postacią z książki. To już w ogóle na Myślę, że stajemy się przesiąknięci coraz bardziej, coraz bardziej gdyby ta kultura, ta, ta dzieliczna aura może w nas zejść, może w nas wsiąknąć. Hmm. Początkowo tylko mogłaby stanowić dla nas pewne nowum, coś, coś obcego, ale myślę, że w związku z tym, że w takiej książce to nie jest traktowane jako nowum czy coś obcego, tylko raczej jako coś oczywistego i normalnego i naturalnego, to myślę, że to mogłoby nawet trochę przypominać hipnozę. Z Was, z czytaniem coraz dalszych i dalszych stron, rozdziałów, moglibyśmy poprzez tą oczywistość i naturalność emanujące w powieści dosyć szybko przesiąknąć skutecznie tą kulturą egzotyczną zawartą w tej książce. Hmm. Czyż nie jest to świetny sposób na na poznanie bardziej autentyczne, bardziej właśnie takie wiarygodne, dotykalne, że tak powiem, jakiejś kultury, dalekiego miejsca na ziemi. Hmm. Stąd właśnie uważam, że, że może to być sposób nawet konkurencyjny dla, dla takiej turystycznej wycieczki. się tak do Ming Mingmei Ip, jej powieści Płatki z nieba. Hmm. Sama powieść jest historią o ile dobrze pamiętam trzydziestoletniej kobiety, która, którą poznajemy właściwie hmm, w momencie takiego życiowego dylematu. Którędy pójść? Którą drogę wybrać? To może nie jest taki takie hmm, wyraziste rozszczepienie dróg, gdzie bohaterka powinna zdecydować już teraz, zaraz, co zrobić. Hmm. Jest to raczej decyzja, która zaważyć może na jej całym życiu, ale z którą nie musi się za bardzo spieszyć. Szczególnie biorąc pod uwagę jej wagę, wagę tej decyzji oraz co więcej jej własne wątpliwości, jej własną niepewność. A cóż to za dylemat, cóż to za rozstaj dróg? Otóż bohaterka jest zainteresowana drogą hmm, zakonną wstąpić do zakonu czy kosztoru, zostać mniszką hmm. i prowadzić w tego rodzaju życie hmm, z daleka od, od takich typowych cywilizacyjnych aktywności kulturowych, natomiast znacznie bliżej hmm, pewnego wyciszenia znacznie bliżej medytacji, znacznie bliżej siebie. Początkowo zaskoczyło mnie, że, że to jest nadal żywe. To jest powieść współczesna, tak na marginesie dopowiadając. To nie jest powieść, której akcja jest osadzona gdzieś tam w dalszej przeszłości. Bardziej możemy odczuć, iż mamy do czynienia z bardziej współczesnymi czasami. I w związku z tym mnie początkowo zaskakiwało, że ta droga nichów jest nadal dostępna, nadal praktykowana, czy może być. Ja myślę, że mógłbym uznać wiele rzeczy zawartych w tej książce jako odzwierciedlenie faktycznego stanu w Chinach, czy to jeszcze mającego tam miejsce, czy to mającego tam miejsce stosunkowo niedawno. Więc mnie zaskoczyło coś takiego, że nadal istnieje coś takiego i jest nawet dosyć popularne, jak obranie drogi zostania mnichem czy mniszką. Gdyż, gdyż ten koncept kojarzył mi się dotąd bardziej z czymś starszym, z przeszłością. Jeżeli myślę o współczesnych czasach, to tak trochę mi się pierzy z tymi współczesnymi filmami, gdzie już praktycznie coraz częściej widać smartfony, notebooki, internet, to wszystko już jakby przesiąkło, wsiąknęło w kinematografię i jesteśmy tak bardzo otoczeni technologiami, internetem. Gdzie tu miejsce na na takie perspektywy, na takie opcje, żeby się od tego wszystkiego odciąć, to wydawałoby się, czy mogłoby się wydawać tak bardzo rzadkim. A jednak mam takie przeczucie, czytając tą książkę, czy po tej książki, że może to wcale nie jest aż tak rzadkie, jak jakby mi się wydawało, może jest znacznie częstsze, nie wiem, czy tylko w Chinach, czy, czy również w innych miejscach na Ziemi. Niemniej jednak to jest jedno z zaskoczeń, które dotarły do mnie z tej powieści. Mamy z jednej strony relatywną współczesność, a z drugiej strony mamy bohaterkę, która na poważnie rozważa zostanie mniszką. Do końca swoich dni, ascezę. Teraz pytanie czy w związku z tym mamy do czynienia z jakąś uduchowioną osobą, która, która ma wszelkie podstawy, czy miałaby wszelkie podstawy, żeby obrać taką drogę. Urodzoną, duchową istotą, hmm, która od dziecka miała jakieś objawienia, czy coś. I tu jest inna ciekawostka, czy, czy oryginalność konceptu literackiego zawartego w tej powieści, gdyż nie mamy do czynienia w ogóle z tego rodzaju postacią, chociaż bohaterka miała jakieś doświadczenia, które interpretowała jak gdyby duchowo, jako rodzaj duchowych objawień, czy, czy jakichś hmm, wiadomości od tamtejszych bóstw. Niemniej jednak ona się w ogóle nie jawi, czy mi się nie jawiła, jeżeli miałbym koncentrować się na moim subiektywnym odczuwaniu tej książki, to ja nie odczuwałem w ogóle tej kobiety jako osoby duchowej, uduchowionej mam na myśli. Raczej ona przedstawia się jaka, jako taka przeciętna kobieta, po prostu, która zastanawia się nad własnym życiem. Jest jak gdyby w rozterce i to dominuje w jej osobowości, tak ja ją odczuwałem wzdłuż fabuły. Że w jej charakterze, w aktualnym stanie jej ducha, w aktualnym stanie jej umysłu, Dominuje przede wszystkim rosterka. Słowo klucz. Jakbym miał jednym słowem opisać charakter, osobowość bohacerki z tej książki, to bym powiedział właśnie rosterka. Rosterka. Ciągła rosterka. Czy to będzie rosterka na temat tego, czy zostać mniszką, czy nie. Taki wewnętrzny konflikt ona odczuwała często w tej książce. Hmm. Bo z jednej strony pociągało ją zostanie tą mniszką. Ona gdzieś tam być może intuicyjnie, podskórnie odczuwała, że coś w tym takiego jest. Oryginalnego, wartościowego, że jest to rodzaj pewnego wyróżnienia być może. Pewna elita. Z drugiej strony jednakowoż była wystarczająco świadoma, czy też jak gdyby przeczuwała, że świat zewnętrzny może jej zaoferować mnóstwo atrakcji, pokus, atrakcji. Hmm. I to ją kusiło. W jedną stronę ją ciągnęło i w drugą stronę ją ciągnęło. To jest ciekawe psychologicznie, że socjologicznie obserwować to w tej książce. Chociaż powiem Ci, że miejscami może to być frustrujące że ona tak ciągle nie wie, ciągle to rozważa i, i ciągle nie potrafi decydować i, i sprawia wrażenie, można czasem odnieść takie wrażenie, że, że można by ją właściwie w dowolnym kierunku przekonać, jeżeli miałoby się tylko wystarczająco dużo determinacji i cierpliwości i wytrwałości w tym. Chociaż z drugiej strony by na pewno to by się udało, gdyż ona sprawia wrażenie takiej osoby, która byłoby w stanie zawsze podać, czy wyprowadzić jakiś kontrargument do, do Twojego argumentu za daną drogą, za obraniem danej drogi. Jeżeli powiedzmy przekonywałbyś się czy przekonywałaby się do obrania drogi mniszki, to ona prawdopodobnie by się skoncentrowała na tym, co mogłaby stracić obierając taką drogę. Czyli te wszystkie pokusy współczesnego życia, rzeczywistości przeciętnego człowieka. Natomiast, gdybyś przekonywała ją, czy przekonywał, żeby nie szła do klasztoru, czy tam zakonu, bo przecież mogłaby przez to tak dużo stracić, a jest młodą, atrakcyjną kobietą, która może zrobić karierę i tak dalej, i tym podobne, no to ona by zaraz prawdopodobnie wyprowadziła argument, że przecież zakon, tam klasztor jest tak jednak hmm, cennym, unikatowym doświadczeniem, elitarnym na swój sposób, że to mogłoby jej zapewnić jakieś wyższe, rzadsze, wyższe doświadczenia. Być może mogłoby też wpłynąć na jej hmm, przyszłość po tym życiu, bo to się często wpisuje w, w tą kulturę, w tej książce tak zwane zbieranie zasługi, koncept karmy, czyli jakby zarabianie sobie, mówiąc kolekcjalnie zarabianie sobie na życie przyszłe, czy na życia przyszłe. To jest dosyć spłycone i współcześnione, ale jeszcze jakoś jest tam widoczne w, w charakterze, czy w osobowości bohaterki. Ona jeszcze jakoś bierze to pod uwagę i, i jak gdyby traktuje to na poważnie. Chociaż na przykład dla mnie, czytając tą książkę, to nie brzmi poważnie, nie brzmiało to poważnie. Taka uspółcześniona wersja duchowości. Ale dla głównej bohaterki to było tyle, ile ona mogła przetrawić. Hmm. Że tak powiem. I, I ona, tak podejrzewam, z jej własnej perspektywy, na poważnie brała pod uwagę na przykład koncept inwestycji we własne przyszłe życia. Więc to też mogłaby być rzecz do rozważenia za drogą mniszki. Hmm. Więc ona na mnie częstokroć robiła takie wrażenie ciągle niezdecydowanej i ciągle skorej do kontrargumentowania. Do skąd argumentowania dowolnej drogi. To widać było bardzo często wzdłuż obuły. Ta ciągła wewnętrzna rozterka, ciągły wewnętrzny dialog, który nie prowadzi do żadnej finalnej konkluzji. Generalnie. Bo gdzieś na końcu książki coś takiego się pojawia, ale czy to jest przekonujące? To bym się mógł troszeczkę Powbierać. Nie byłbym taki pewien, czy jej finalna konkluzja jest wiarygodna i przekonująca. Czy też nie jest bardziej hmm, skonstruowana jak gdyby na siłę. Przez główną bohaterkę. Nawet nie tyle przez autorkę książki, co przez główną bohaterkę. Na siłę skonstruowana. Hmm wymówka, czepić się po prostu tego, czego łatwiej jest się przyczepić, żeby już dłużej nie być w tej rozterce, nie, nie żyć w zawieszeniu, tylko wreszcie pójść w jakąś drogą, rozpocząć, zacząć i wreszcie żyć obiema nogami, pełnym piersią. Hmm. Niemniej jednak jakoś mnie to nie przekonuje, jakoś nie czuję w tym pełni wiarygodności. Byłbym bardziej w stanie uwierzyć, że bohaterka miałaby jednak dalsze rozterki i wątpliwości, że łatwo byłoby z niej je znowu wzbudzić. Niemniej jednak wyglądało dla mnie, ta jej finalna decyzja gdzieś pod koniec powieści wyglądała dla mnie bardziej jak wymuszona, tak jakby na, hmm, na siłę sama próbowałaby siebie przekonać, oszukać, okłamać, wmówić sobie coś i jakby dorobić sobie wytłumaczenie do tego, żeby jej własny umysł przekonać, że jej decyzja jest faktycznie decyzją, a nie rzutem kostką czy monetą. Ale mówiłem o tej rozterce, o słowie, o słowie kluczu rozterka. To nie była tylko rozterka dotycząca jej drogi życiowej. Życie jako mniszka, czy życie jako przeciętna obywatelka społeczeństwa, która robi karierę, zakłada rodzinę. To były też inne rozterki. To były rozterki bardziej uczuciowe w którymś momencie. Co ciekawe, bowiem poznajemy tą kobietę jako hmm, swojego rodzaju osobę niedoświadczoną uczuciowo. Niedoświadczoną w tych sprawach. <śmiech> hmm. I nagle poprzez obrót zdarzeń ona w to wszystko zaczyna chodzić, w świat uczuć, w świat romansu, w świat cielesności. To nie jest jakoś bardzo uwypuklone w tej książce, ale tak bardziej obyczajowo, że tak powiem, to po prostu widać. Swoją drogą to czasem jest dosyć, dosyć interesujące. Czasem przybiera nawet dosyć interesującą i rozrywkową formę, która nawet potrafiła mnie miejscami rozbawić. Cały ten motyl. Uczuciowych, romansowych i cielesnych doświadczeń głównej bohaterki. W jaki sposób życie ją z tym konfrontuje, oswaja. Ją, która przez te 30 lat właściwie pozostała jakoś pustą kartką. Jest bez doświadczeń. Hmm. Jak ona to wszystko przyjmie? To będzie nowość? Ale jak ona to wszystko przyjmie? Jak ona się w tym wszystkim odnajdzie? I co ciekawe, okazuje się, że to się po prostu staje kolejną rozterką dla niej. Ja odczuwałem ją jako osobę, która nie ma własnego zdania, tak naprawdę. Jako osobę, która Bardziej biernie poddaje się, znaczy nie, nie potrafi po prostu iść własną drogą, tylko to, gdzie ona podąża w życiu, jest determinowany, jak wiatr zawieje, podmuchami wiatru, kierunkiem wiatru, jego siłą. I właściwie to widać też w tym mocywie jej decyzji zakon czy nie zakon, to tak jak już mówiłem, miałem takie odczucie, że, że po prostu bardziej ona wykorzystała w którymś miejscu pretekst, uczepiła się czegoś, żeby w cudzysłowie zdecydować, a tak naprawdę to nie była prawdziwa decyzja, tylko po prostu wykorzystała okoliczności jako rodzaj pretekstu, żeby przestać żyć w ciągłej rozterce. Uczepiła się czegoś, co akurat było pod ręką. Wykorzystała okoliczności. I wmówiła sobie, że podjęła decyzję. Tak samo jeżeli chodzi o uczucia, uczuciowe sprawy, to było dosyć dla mnie um, widoczne, że ona również podąża tam, gdzie wiatr zawieje. Z jednej strony poznała Mężczyznę, który wydawałby się poważnym kandydatem na jej życiowego partnera. Z drugiej strony pojawiają się osoby trzecie, które stanowią dla niej jakąś pokusę. Ale to nie jest tak, że ona świadomie hmm, decyduje się na to, żeby tym pokusom ulegać, to jest bardziej tak, że ona się po prostu poddaje, nie potrafi się oprzeć tym zewnętrznym wpływom. Pomimo faktu, że, że ma niby z tego mężczyznę, który dobrze, bardzo rokuje, jest nią zainteresowany od samego początku, wydaje się takim idealnym partnerem właściwie. To pomimo faktu, że wydaje się idealnym partnerem, nie mogłem, czy nie mogłem oprzeć się wrażeniu, czy miałem często takie wrażenie, że jakaś część głównej bohaterki właściwie jest, od, jest względem tego niezależna, tak jak gdyby to ignorowała, tak jak gdyby była ciągle niezdecydowana, jak gdyby nie docierało do niej to, to wszystko. I kiedy pojawiają się te osoby trzecie, które wspomniałem, przyjaciel, tego jej potencjalnego kandydata na życiowego partnera, czy, czy jego była narzeczona. To są dwie osoby, które zaczynają wpływać na główną bohaterkę. Kiedy one się pojawiają, to, to główna bohaterka co robi? Właściwie nic nie robi. Potrafi się oprzeć? Nie potrafi się oprzeć. Czy bardzo się spara? Nie powiedziałbym starać się stara, ale nie za bardzo dobrze jej to wychodzi i odnosiłem czasem wręcz takie wrażenie, że, że ona jest bezradna, że jest w niej rodzaj bezradności. Hmm. Czasem mnie to potrafiło nawet frustrować, że ona się koncentrowała na tym, że ma rozterki w życiu. Tak jak gdyby te rozterki były winą czegoś zewnętrznego. Tak jakby obwiniała okoliczności za, za to, że nie wie, w którą stronę pójść. Podczas kiedy przecież ma możliwość wyboru, przecież ma umysł. Mogłaby usiąść, pomyśleć i coś wybrać. Ale ona zachowywała się tak, jakby tego umysłu nie miała, rzekłbym, nie że manże, jak to brzmi troszeczkę tak brutalnie. Ale chciałbym tutaj przedstawić moje takie subiektywne odczuwanie jej osoby. I wiesz, ja bym się spodziewał innego krzyżu właściwego, Takie postawy, jakie prezentuje, czy prezentowała główna bohaterka, mnie dosyć dziwią. Bo kiedy ja wyobrażam sobie kobietę, która poznaje mężczyznę, który jest dla niej atrakcyjny, bardzo dobrze rokuje i tak dalej, to łatwiej mi uwierzyć w to, że ta kobieta by była nim poważnie zainteresowana zabiegała u niego. Przecież nawet ten motyw jest często widoczny w innych powieściach, czy filmach. Natomiast tutaj dostajemy zupełnie zgoła inny obraz. Owszem, jest świetny kandydat, przystojny, atrakcyjny również, jeżeli chodzi o, o to, jaką karierę zrobił, o jego pozycję społeczną. Natomiast główna bohaterka wydaje się i jednakowoż to ignorować na swój sposób. I to wcale nie w znaczeniu, że ona jest nieczuła na, na tą atrakcyjność owego mężczyzny, na jego urok. On też zresztą nie jest żadnym don juanem, czy, czy modelem macho. Jest raczej takim neutralnym, spokojnym, dżentelmenowym w porządku mężczyzną. Tak bym go opisał. Nie robi szału, nie, nie wybija się jakoś specjalnie, ale jednocześnie jest wystarczająco wyraziście atrakcyjny jako potencjalny kandydat na partnera. No i jej się podoba. Jej się podoba, ale z drugiej strony, czy na pewno, czy to jest wiarygodne, to też bym poważnie w to wątpił. Czy naprawdę jest wiarygodnym to, że on się jej podobał? Czy to jest kwestia prawdziwej miłości? Czy może coś znacznie. Skoro on nie poruszył w niej żadnych strun, które zamknęłyby całkowicie i oczywiście, w oczywisty sposób, mam na myśli jej percepcję na inne pokusy. Wiesz, koncept miłości od pierwszego wejrzenia, chociażby zauroczenia. I wtedy masz oczy zamknięte na wszystko wokół. Nie ma czegoś takiego jak uleganie innym osobom, innym pokusom. Bo jesteś skoncentrowany czy skoncentrowana na obiekcie twoich westchnień, Tutaj w tej powieści tego w ogóle nie odnajdujemy. Chociaż główna bohaterka sprawia wrażenie, że ja jestem zainteresowany tym mężczyzną i tak dalej, ale tylko sprawia takie wrażenie, bo w praktyce okazuje się, że kiedy ujawniają się potencjalne, alternatywne źródła pokus, to ona jest na te źródła jak najbardziej podatna. Jak najbardziej podatna. Jeżeli chodzi o tego przyjaciela, mężczyzn, z którym postanowiła być, który próbował ją uwieść, to ona, jej się udaje jak gdyby ostatkiem sił. Nie ulec, ale to wcale, wcale nie czuć tej jej siły psychicznej, wcale nie widzimy tutaj jakiegoś specjalnego oburzenia z jej strony. Jak śmieje jego własny przyjaciel ją podrywać. Wcale nie widzimy jakiegoś specjalnego oburzenia, o ile w ogóle jakiekolwiek. Z drugiej, bardziej widzimy, że ona teoretycznie nie tyle nawet stara się nie ulec, co bardziej sprawiać wrażenie, jak gdyby nie chciała ulec ale trudno oprzeć się wrażeniu, iż jeszcze odrobinka i by uległa spokojnie. Czego dowód odnajdujemy w jej wątku z byłą narzeczoną głównego bohatera tej książki. Michaela zresztą, tak jest jego imię. Teraz um, jej teraz chyba nie pamiętam, ale ten jej partner dobrze rakujący, nazywał się Michael. I ów Michael miał taką długą narzeczoną, która um, również interesowała się kobietami. I co ciekawe i zabawne, owa narzeczona też w którymś momencie próbowała próbowała hmm, uwieść naszą główną bohaterkę i na ten sposób udało się jej to zrealizować. Może, chociaż może nie tyle uwieść, co wykorzystać to mnie rozbawiło um, taki obrót spraw z deszczu podrynne zaraz ona tutaj ledwo co uszła z, z, ze szponów przyjaciela Michaela który próbował ją poderwać no to poszła się wyżalić do ja to spoileruję poszła się wyżalić do hmm, byłej narzeczonej Michaela i co dostała w zamian, w zamian dostała sytuację, w której oba była narzeczona zaczyna się do niej przystawiać. I w tym przypadku okazało się, że główna bohaterka wymiękła i nie udało jej się, na tyle na ile ja to zrozumiałam, nie udało jej się powiedzieć skutecznego nie. Ciągła arterka i to też widzimy, zresztą ona tego nie ukrywa w zewnętrznym swoim dialogu, który cały czas poznajemy. Czytałem tą książkę, cały czas poznajemy jej myśli, jej rozważania. I ona tego tam nie ukrywa. Poprzez to, że mamy ten ekskluzywny dostęp do jej myśli własnych, widzimy, że ona nie ukrywa tego. Że, że ona nie wie, po prostu nie wie po prostu nie wiem. Nie wiem, w którą stronę iść. Co jest dla mnie niestety niepokojącą poszlaką, że nie mamy do czynienia w tej książce z konceptem prawdziwej miłości. Gdyż ja osobiście nie wyobrażam sobie prawdziwej miłości. Żyć w prawdziwej miłości, a jednocześnie zachowywać się, jakby ona nie istniała i być spokojnie podatnym na wszystko inne w życiu. Wystarczy, żeby ktokolwiek się zjawił atrakcyjny w naszej przestrzeni i my jesteśmy na to spokojnie podatni. I jeżeli mamy się opierać, to jest to dla nas duży wysiłek. Hmm. Taki koncept. Więc rosterka, kolejna rosterka. Rosterki na planie. Uczyciowym cała, cała ta powieść to jest jedna wielka droga rozterki w życiu głównej bohaterki. Tak bym mógł ją opisać, ową trzydziestoletnią kobietę. Być może ha, umorzy, czy złagodzi tą jej wewnętrzną niezgodę, to, że wybrała coś już abstrahując od tego, czy, czy ta jej decyzja była wiarygodna, czy nie. Ale można by, można by hmm, przyznać, że zdecydowała się pójść jakąś drogą, wymawiając sobie, że to jest to, że to jest uzasadnione. Tak jak wspominałem, mi to przypominało dorabianie ideologii na siłę wytłumaczenie sobie, że tak, mam rację, przemyślałam to, stoją za tym racjonalne argumenty, na pewno tego chcę, na pewno nie chcę tego drugiego. Pozytywem tego może być to, że ona może mieć więcej spokoju psychicznego. Niemniej jednak można by jakby tak pobawić się we wróżenie przyszłości, to można by się zastanawiać, na ile ta kobieta będzie ugruntowana w swoim wyborze. Jeżeli nie w temacie mnichów, to w temacie uczuciowym. Na ile ona faktycznie będzie ugruntowana w tym? Czy nagle coś się magicznego zmieni w jej osobowości i, i zacznie się zachowywać, jakby faktycznie była partnerką, taką wiarygodną, autentyczną partnerką tego Michaela? Czyli już oczywistym jest całkowicie, że nie jest, nie jest w ogóle podatna na, na urok czy zaloty innych osób, że to w ogóle nie wchodzi w grę, że w ogóle nie, nie wymaga od niej żadnego wysiłku, żeby się opierać, że ona się nie potrzebuje opierać, bo ona, jej serce jest już jakby zajęte. Mam poważne wątpliwości względem tego. Tak bym rzekł. Więc mm -hmm, myślę, że to dobrze zarysowuje osobowość bohaterki powieści Płatki z nieba. Swoją drogą, skąd ten tytuł? Czekać jest ten. Chyba się nie doszukałem. Wzdłuż fabuły genezy tegoż tytułu. Hmm. Czy, je, że, czy jeszcze mógłbym jakieś przemyślenia opowiedzieć, czy chciałbym a propos samej fabuły stricte? Hmm. Myśla, myśla. Ale myślę, że tak bardziej uogólniając, może robiąc taki zoom out i spoglądając na fabuły z góry, mógłbym powiedzieć, że jest to książka dosyć spokojna w moim odczuciu. Bez jakichś porywów akcji specjalnej. Jest tam owszem akcja, ale te zdarzenia przypominają bardziej taką powieść obyczajową, gdzie zmienne koleje losu są niezmiennie osadzone w takiej atmosferze spokoju, obserwacji z wnętrza siebie, z wnętrza własnych myśli ten wspomniany przeze mnie ciągły wewnętrzny dialog głównej bohaterki. Jej oczami poznajemy te wszystkie zdarzenia. Przede wszystkim przefiltrowane przez tą jej ciągłą rozterkę. Cokolwiek by się tam na jej drodze nie działo. Poznajemy trochę z jej przeszłości. Tak przy okazji. I w swój sposób widzimy sylwetkę przeciętnej kobiety, która staje się niczym nie wyróżniać, specjalnie nie wybijać. Ma własne talenty, jest uzdolniona, hmm. atrakcyjna, jak wspominałem. Jedyne, czego jej brakuje, to ten brak zdecydowania, brak takiej, jak gdyby, umiejętności stanowczości, żeby stanąć obiema nogami twardo na ziemi na jakiejkolwiek ścieżce. To już mniej ważne, na jakiej ścieżce. Byle stanąć na jakiejś, byle jakąś wybrać i konsekwentnie mocno na niej stać i konsekwentnie stanowczo nią podążać. Hmm. Taka trochę taki liść nawietrza. I to jest dla mnie coś osobliwego, mnie na swój sposób dziwi. Czy dziwiło? Natomiast jeżeli chodzi o, o same wrażenia, które gdzieś tam w klasie się przewijają, to były dla mnie, czy potrafiły być dla mnie interesujące. Ja osobiście lubię zresztą taką spokojną, obyczajową aurę, taką niemalże kameralną. I ta książka mi tego akurat dostarczyła z sukcesem tego właśnie kameralnego, obyczajowego spokoju. Nie mógłbym jej określić mianem emocjonującej. Ja tylko w jednym momencie się wzruszyłem i to był bardzo, bardzo, bardzo epizodyczny momencik. A tak poza tym, to była ta książka dla mnie taka bardziej neutralna emocjonalnie. Niemniej jednak... Zdarzenia, które miały miejsce w tle, nierzadko były dla mnie interesujące. Było dla mnie interesujące poznanie epizodu z życia głównej bohaterki, kiedy um, jako dziecko wpadła do studni. Było dla mnie interesujące poznanie w ogóle jej przeszłości, kiedy poznajemy, że ta przeszłość nie była za wesoła, mówiąc tak eufemistycznie. Chociaż z drugiej strony nie mamy do czynienia z taką bardzo ciężką, jakąś specjalną przeszłością. Po prostu nie było jej życie usłane różami, tak delikatnie mówiąc. Ale z drugiej strony nie było to też jakieś specjalnie cierpiętnicze. Tak bym to ocenił. Czy, czy tak, tak to odczuwam subiektywnie? Co było dla mnie ciekawe, między innymi to takie stopniowanie odkrywania przed nami, czy przed główną bohaterką, jak można spojrzeć i tak, i tak, kart. Z biegiem lektury, co zrobiło nam wrażenie pozytywne, to właśnie takie stopniowe odsłanianie kart. Dowiadujemy się w sposób rozłożony dosyć w czasie pewnych rzeczy. Na początku mamy tylko fragmenty, które sprawiają wrażenie całości, ale całością nie są. Gdyż za jakiś czas dodawane są następne fragmenty i w którymś momencie możemy się wręcz zaskoczyć, gdy odsłania się przed nami zupełnie nieoczekiwany obraz. Przed nami, czy przed główną bohaterką. Zupełnie nieoczekiwany obraz, na przykład jej um, dotyczący osób, którymi ona bezpośrednio jest zainteresowana, którymi jest żywo zainteresowana, a żywo zainteresowana ona nie jest wcale tym Michaelem, tak przynajmniej ja mam takie wrażenie, że ona nie była żywo zainteresowana partnerem życiowym czy kandydatem na takowego, ale że żywo była zainteresowana jej duchową mentorką czy przyjaciółką czy koleżanką jakkolwiek to nazwać jeszcze, to są dwie różne osoby, ta mentorka i przyjaciółko koleżanka. Um, to ja miałem takie wrażenie, że ona większym zainteresowaniem, większą uwagą darzy tamte postacie. I co ciekawe, dowiadujemy się o tych postaciach w pewnych rzeczy z biegiem czasu, które jeżeli pozostaniemy przy tej powieści, jeżeli ta powieść wystarczająco przypadnie nam do gustu, żebyśmy przy niej pozostali, to w którymś momencie się możemy dosyć zaskoczyć takimi nieoczekiwanymi zwrotami może nie tyle akcji, co po prostu dojścia do pewnej wiedzy. Z jednej strony mamy pozory. Poznajemy taki motyw nieoceniania po pozorach, że nie warto. Właściwie chyba nigdy nie warto oceniać, oceniać po pozorach to jest fascynująca rzecz, że do względu na to, jak wydaje się wiele posiadamy wiedzy czy informacji na dany temat, to mogą być ciągle polwory, to może być ciągle niewystarczający obraz. W każdej chwili możliwe jest dodanie puzelka do tego obrazu, który całkowicie, kompletnie zmieni perspektywę. To może być konsternujące, dlatego że w istocie niejednokrotnie możemy mieć w życiu takie odczucie, że wiemy już wiele, że wiemy wystarczająco wiele, żeby polegać na tym obrazie. Żeby polegać na naszym własnym odczuwaniu danej osoby, która jest w naszym życiu. Podczas kiedy może się okazać, że jednak nie, że to co wiemy jest niepełne. Że brakuje jednak jakiegoś bardzo istotnego elementu, który mógłby zmienić perspektywę horrendalnie. Ale my nie wiemy o tym, że brakuje tego elementu. Jeszcze o tym nie wiemy, nie zdajemy sobie z tego sprawy, i dla nas ta osoba jest zupełnie kimś innym. Podczas kiedy może to być bardzo dalekie od prawdy, bardzo, bardzo niewiarygodne, bardzo niepełne. I ten psychologiczny syndrom dosyć dobrze jest rozrysowany w tej książce. To jest jakby taki interesujący komponent, który odnalazłem w tej powieści. Przedstawienie tego motywu życiowego, który akurat myślę, że może przydarzać się w naszym własnym życiu, niezależnie w jakim kraju. To jest właśnie ten wspólny mianownik, o którym wspominałem wcześniej w życiu, w tej audycji. Ten wspólny mianownik, uczyć przemyśleń, wspólny dla myślę, ludzi z całego świata. To, że to się może przydarzać nam również jak najbardziej, ten motyw poznawania innych osób, ciągłego poznawania i tak naprawdę bez, bez, bez końca, bez ostatniego rozdziału. Możemy oczywiście zakładać, że, że znamy kogoś wystarczająco. Ale ta książka jest jedną z tych rzeczy, która poddają poważnie wątpliwość, czy w ogóle kiedykolwiek jest bezpiecznie osiąść na takim poglądzie, że znamy kogoś wystarczająco dobrze i że ta osoba już nas nie zaskoczy, że właściwie nie ma możliwości, żeby ona się okazała być inną, niż myślimy, że jest. Ta rzecz skłania do takiej refleksji, czy, czy byłoby atrakcyjnym zostawić sobie jednak otwarte lub choćby uchylone drzwi w kontekście osób obecnych w naszym życiu. Czy byłoby atrakcyjnym zostawić sobie takie otwarte drzwi możliwości, że jednak mogą być gdzieś jakieś doradkowe puzzle, o których jeszcze nie zdajemy sobie sprawy, jeszcze nie wiemy. Z jednej strony to by mogło nam zabrać poczucie bezpieczeństwa, bo przecież na tak zwanym znaniu kogoś, jak bardzo dobrze kogoś znamy, budujemy poczucie bezpieczeństwa w naszych relacjach z innymi ludźmi. Czym, bardziej, czym lepiej czujemy, że kogoś znamy, tym możemy się lepiej, bardziej bezpiecznie czuć z tą osobą. Poprzez, poprzez większą przewidywalność, poprzez chociażby takie uczucia, że możemy na niej polegać. Hmm. Znamy jej charakter, znamy jej Po prostu ją wystarczająco dobrze znamy. Jestem wystarczająco bliska, przewidywalna. <śmiech> Więc możemy czerpać z tego poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli teraz byśmy hmm, obrali sobie taką perspektywę w życiu, że, żeby na poważnie uznać, że mogą istnieć puzzle dotyczące tej osoby, które całkowicie mogłyby odmienić być może nawet nasi obraz, no to to poczucie bezpieczeństwa mogłoby się poważnie zachwiać, o ile nie zniknąć. Hmm. Bo, bo to by poważnie poddało wątpliwość ten koncept możliwości, żeby znać kogoś wystarczająco dobrze. Właściwie mogłoby uniemożliwić w ogóle coś takiego. Ale czy z drugiej strony, czy to na pewno jest takie... Hmm, straszne? Czy nie moglibyśmy w zamian tego skupić się na chwili tu i teraz i się nią cieszyć? Jakąkolwiek by nie była. Nie, nie prorokując na przyszłość. Nie, nie wróżąc. Nie potrzebując koniecznie, żeby dana osoba w naszym życiu była tą osobą dalej, jutro, jutra, za miesiąc, za pięć lat, za dziesięć. Tylko po prostu skoncentrować się na tu i teraz, nie traktować jej jako abonament. To zresztą nawet i bez tych zaskakujących puzli jest trochę niebezpieczne, wydaje się trochę niebezpieczne, dlatego, że przecież nikt z nas nie stoi w miejscu. I my się wszyscy rozwijamy i można by zrobić taki eksperyment myślowy i spotkać się ze sobą samym, ze sobą samą w naszej wyobraźni sprzed kilku, kilkunastu lat. Poczytać własne pamiętniki z tamtych czasów, listy i zetknąć się z naszą własną perspektywą, jak różna była od teraźniejszej. Czy różnica była mała? możemy odnaleźć wówczas w efekcie takiego myślowego eksperymentu dobry dowód na to, że rozwijamy się i na to, jak bardzo się rozwijamy, jak bardzo nie stoimy w miejscu. I tak my nie stoimy w miejscu, jak i osoby wszelkie obecne w naszym życiu również. A skoro te osoby również nie stoją w miejscu, to znaczy, że nie mamy żadnej gwarancji. Właściwie byłoby nie w porządku. Wydaje się, byłoby nie w porządku oczekiwać od tych osób, że one będą nadal takie same. Moglibyśmy mieć co najwyżej nadzieję, że drogi naszego rozwoju będą szły w parze, będą styczne ze sobą, będą wystarczająco blisko. Ale czy tak będzie na pewno? A czy nie było zwrotów, zwrotów, ostrych zakrętów w naszym własnym życiu? Czy te ostre zakręty są rzadkością? Rzeczy, które sprawiają, że hmm. obieramy zupełnie inny kierunek. Hmm. Jakbyśmy mieli prorokować im będziemy w przyszłości, jak będzie wyglądało nasze życie, to czy częściej, jakby tak spojrzeć wstecz, czy częściej by się to zgadzało, czy częściej jednak nie? I czy dać prawo innym osobom do tego, żeby szły własną ścieżką, własnym, indywidualnym rozwojem, który doprowadzi ich do tego, czego oni chcą, do tego, co ma dla nich przygotowane przeznaczenie, wszechświat Bóg. W końcu każdy z nas jest bohaterem własnego życia. To życie się jakoś tam układa i jakoś bardziej, bardziej przypomina mi taką wijącą się malowniczą rzekę, niż prosty trakt udeptany. Bez względu na to, jak przewidywalne byłoby, to jednak wydaje mi się, że częstsze są zakręty niż prosta trasa. Dlatego, że życie samo w sobie jest wystarczająco, wystarczająco mocno złożone. Chociażby, chociażby weźmy taki motyw, jak wyglądały czasy sprzed kilku lat, kilkunastu, a jak wyglądają dzisiaj. Mnie to potrafi zdumiewać i fascynować, kiedy wspominam Szkołę podstawową i kiedy chodziło się do biblioteki miejskiej, żeby przygotowywać jakieś zadania domowe, począchały się książki, w ogóle nie, nie było konceptu internetu, nie było konceptu smartfonów, nawet nie było komórek wtedy. Hmm. Jak inaczej wyglądał świat, życie codzienne? Wiesz, ja czytam aktualnie taką książkę w Pan Samochodzik, być może słyszałeś, słyszałaś o tym, to dosyć, dosyć znany tytuł w Polsce. Prawdopodobnym jest, że opowiem gdzieś w Molium o tym więcej. To jest, to jest taki artefakt gdzie dzieciństwa dla mnie, do którego zdecydowałem się powrócić. I czytałem tą książkę, ona jest gdzieś tam z tamtych jeszcze wcześniejszych czasów w związku z tym, kiedy autor żył i autor opisuje takie rzeczy, które dla współczesnego czytelnika mogłyby brzmieć potencjalnie osobliwie czy egzotycznie jak właśnie poszukiwanie, jak, jak potrzebuje główny bohater odnaleźć jakieś informacje, no to potrzebuje właśnie buszować po bibliotekach, wprowadzać książki z jednej biblioteki do drugiej biblioteki jeździć do innych miast, bo w danych bibliotekach czegoś nie ma, nie mogą odprowadzić, a może w ogóle nie ma w bibliotekach, tylko trzeba po jakiejś instytucjach szukać. No po prostu fizycznie poszukiwać informacji przechowywanej na fizycznych nośnikach właśnie. Hmm. Gdzie tu w ogóle koncept googlowania, wpisywania hasła, naciśnięcia ENTER? czy tam kliknięcia myszką i masz całą wiedzę świata pod ręką w czasie właściwie błyskawicznym to jest niebo coś, coś niewyobrażalnego świat by się przywrócił do górnych dla głównego bohatera tej powieści samochodzikowej, gdyby znalazł się w dzisiejszych czasach i dać mu komputer z internetem hm. to właściwie nie byłoby sprawy Jaka różnica, jaka skala różnicy w świecie bez internetu, bez smartfonów i komórek, bez tabletów, laptopów, a, a dzisiejszy świat, dzisiejsza rzeczywistość. Niewyobrażalne. Niemalże. Hmm. Już samo to, przecież to nie dotyczy w ogóle naszych wyborów. To jest po prostu zewnętrzna okoliczność. Rozwój zewnętrznego świata. Rozwój sceny, jak gdyby, na której gramy, na której występujemy. Jej własna ewolucja, która dosyć szybko postępuje. Ha? I samo to, samo to już potrafi gdzieś tam generować zakręty wystarczająco, o wystarczająco dużych kątach na naszych ścieżkach. Więc Bardziej rozsądnym wydawałoby się po prostu to uznać. Uznać, że życie każdego z nas może być takie taką krętą rzeką, właśnie. Krętą, wyrafinowaną, złożoną rzeką. I nie mamy właściwie tak naprawdę żadnej licencji na to, że nasza droga będzie non-stop, tak naprawdę styczna, pięknie zsynchronizowana, równoległa, równiutko kubek z kubek, z drogą jakiejś osoby w naszym życiu, kimkolwiek by ta osoba nie była. Możemy mieć nadzieję, ale jak wiele jest w tym racjonalizmu, to nie jest y, posępny wniosek, czy przybijający, choć mogłoby się tak wydawać. Wiesz, moim zdaniem danie przestrzeni drugiej osobie do własnego, indywidualnego rozwoju jest wyrazem szacunku. Jest w tym coś ekscytującego. A jeżeli, jeżeli dwie indywidualności mogą się ze sobą dogadywać, czuć się świetnie w swoim towarzystwie i nawiązywać głęboką, namacalną liść porozumienia, to o ile bardziej jest to wiarygodne niż, drogi, niż, niż to, że dogadujesz się tylko dlatego, że twoje drogi równiutko idą obok siebie. Dla mnie bardziej wiarygodną jest taka sytuacja, kiedy ty jesteś inny, ja jestem inny, a jednocześnie jednak coś sprawia coś magicznego, trudnego do sprecyzowania, że się świetnie dogadujemy. Hmm. A jeszcze, jeżeli nasze życia się modyfikują i okazuje się, że pomimo tego nadal jesteśmy razem, to w ogóle już o kilka poziomów bardziej uwiarygadnia naszą relację. Pokazując nam, że jednak coś jest z tym więcej. Coś irracjonalnego. I bardzo dobrze, że irracjonalnego. Gdyż przez to bardziej trwałego. To, że jesteśmy razem, nie jest zasługą okoliczności. Tylko czegoś głębszego i ponadczasowego. Z okolicznościami jest trudniej i smutniej. Kiedy ktoś jest z tobą... Nie mówię tylko o partnerstwie, związku, ale ogólnie przyjaźni, czy koleżeństwie. Kiedy ktoś jest z tobą, bo akurat życie tej osoby jest blisko ciebie, ale zaraz mogą się wasze drogi rozejść i już to przestanie istnieć, przestanie mieć rację bytu. Nierzadko widoczny scenariusz, kiedy po prostu jest możliwe jak najbardziej coś takiego, że twoje drogi z daną osobą się rozejdą. I o czym to świadczy? Jakie to światło rzuca na waszą bliskość? Jak ona była wiarygodna, skoro można było ją wyeliminować poprzez, samą tylko, poprzez same tylko okoliczności, że na przykład zaczęliście mieszkać w, innym, w innych miastach, czy yy, oddawać się innym aktywnościom. Hmm. Może ta osoba poszła do innej szkoły, może Obrała inną drogę zawodową, może, jak wspominałem, zmieniła miejsce zamieszkania, może po prostu zaczęła żyć z kimś innym i to Was rozdzieliło. Jakie to światło rzuca na Waszą relację dotychczasową czy przeszłą? Czy ona naprawdę była wiarygodna? Jest taki koncept. Hmm. Niektórzy uważają, że prawdziwa przyjaźń to jest taka, która nigdy się nie kończy. Ja nie mówię teraz tylko o przyjaźni. Niemniej jednak, ja osobiście chyba nie rozwiązałem tego konceptu, co jest prawdziwą przyjaźnią. Łatwiej jest mi koncentrować się na chwili obecnej maksymalnie i brać z życia pełnymi garściami z tego, co jest tu i teraz. Bez, takiego, bez takiej potrzeby podpisywania cyrografu, podpisywania abonamentu na przyszłość, że to musi być obecne dalej, dalej, jutro, pojutrze itd., dalej. Oczywiście możemy łudzić się, możemy, możemy roztaczać taką, taką atmosferę wokół siebie we własnym umyśle, że to z pewnością będzie trwać dalej. Ale żyjąc w taką atmosferą możemy poczuć się czasem dosyć dotkliwie, boleśnie zawiedzeni. Właśnie poprzez tą nieprzewidywalność, który, która wcale nie musi być zła. Tak jak mówiłem, Bycie ze sobą razem, czy to w związku, czy w przyjaźni, czy, czy w koleżeństwie, w jakiejkolwiek relacji, gdzie jesteście sobą po prostu zainteresowani wzajemnie, chcecie ze sobą spędzać czas. Bycie ze sobą pomimo zmiennych kolei losu, zmiennych dróg, tych zakrętów na Waszych ścieżkach życia dodaje wiarygodności Waszej relacji. Czyni ją na swój sposób o niebo wartościowo Mówi wam coś bardzo ważnego o was. Jak gdyby bycie razem było waszym przeznaczeniem, które jest wyżej ponad życiami, ponad tymi zjejącymi się rzekami. Rzeki się mogą być jak chcą. Tych zakręców może być ilekolwiek, o jakichkolwiek kontach, ale wasza relacja jest na wyższym planie napisana, jak gdyby. Z złotymi zgłoskami. To jest coś, co warto pielęgnować, jeżeli czegoś takiego się doznaje, doświadcza we własnym życiu. Tak czy owak, jednakowoż my możemy częstokroć nie wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Czy mamy do czynienia z taką relacją, czy bardziej z taką, która w każdej chwili może zniknąć. Wystarczy tylko rozszepić te drogi życiowe. Aby później powiedzieć, no, nasze drogi się rozeszły niestety. My częstokroć tego raczej nie wiemy. A jeżeli tego nie wiemy, no to czy zastanawiać się i czekać, aż będziemy wiedzieli, i czekać, i czekać, czy po prostu żyć tym, co jest. Brać z tego maks. Bo jeżeli będziemy czekać, tak jak z umowy próbnej na umowę stałą, czekamy i czujemy się niepewnie, czujemy się znacznie lepiej, jak już podpisujemy stałą umowę o pracę, tak tutaj, jeżeli będziemy czekać, możemy coś istotnego bardzo stracić. Dlatego, że życie przypływa między polcami, ta relacja przypływa między polcami. Życie dzieje się tu i teraz, nie później, tylko tu i teraz. Hmm. Wydaje się mi konkurencyjnym być maksymalną, najlepszą wersją siebie tu i teraz. Bez względu na to, co będzie jutro. Być maksymalnie sobą dla drugiej osoby. Jeżeli zależy Ci na tej osobie, dawać siebie maksymalnie dla tej osoby. Być maksymalnie na niej skoncentrowanym i tak dalej tym podobne. Maksymalnie, bez względu. Nie, nie myśląc o przyszłości. ten maksymalnie. Wtedy w każdej chwili będziesz mógł czy mogła z czystym sercem powiedzieć, że wziąłeś czy wzięłaś z tego życia maks z tej relacji, doświadczyłeś tej osoby, czy doświadczyłaś, na której tobie zależało, w maksymalnym stopniu, jakim było można. W maksymalnym stopniu wprowadziłaś czy wprowadziłaś dodatnią wartość w jej życie i tak dalej tym podobne. Do takich swobodnych przemyśleń mnie to między innymi skłania ta książka Ming Mei hmm, gdzieś tam Oddałem się tym refleksjom teraz, ale mam jeszcze przygotowaną garść ciekawostek na temat postaci samej autorki. Niemniej jednak zanim dojdę do tej garści ciekawostek, to jeszcze na chwilę wrócę do, do interesujących zdarzeń z fabuły. Hmm. Bo mamy tam jeszcze takie obrazki, niektóre dosyć, dosyć oryginalne, osobliwe. Jak na przykład zmumifikowane, świetnie zachowane ciało pewnej mniszki, zakonserwowane i pokryte złotą farbą. To jest taki osobliwy koncert, które też troszeczkę ciarki mogą przejść, niektórych czytelników być może. W się z tą sceną, kiedy główna bohaterka początkowo myśli, że ma do czynienia z jakąś po prostu figurą, rzeźbą, dopiero po pewnym czasie z wielkim zaskoczeniem i właśnie takimi cierkami, zdaję sobie sprawę, że to jest żywa, znaczy, to jest to żywa, swego czasu żywa była istota, że to po prostu jest ciało ludzkie, ciało prawdziwego człowieka, po prostu zakonserwowane i przypominające posąg, ale wcale posągiem nie będąc, To jest też taki egzotyczny obrazek, który gdzieś tam się pojawia w fabule tej książki hmm, co tam jeszcze pojawia się interesujący koncept, gdzieś tam właśnie ta kultura chińska, ona, ona jest w tej książce, dużo jej jest z pewnością nie jest mało jest ona z pewnością widoczna nie da się jej przeoczyć widzimy ją zarówno w Chinach, zarówno w Hongkongu w którym dzieje się akcja książki jak również w Ameryce też do nas dociera to wszystko dociera do nas wydaje się dlatego, iż przyciąga to do siebie postać głównej bohaterki, naturalnie, myślę, jako naturalna konsekwencja. To ona gdzieś tam ciągnie, lgnie do tego chińskiego świata, nawet jak jest w Ameryce, to, to chińska dzielnica, chińskie rzeczy. Zresztą jej ten partner, Michael, również interesuje się żywą kulturą chińską, co zresztą stanowiło to ten grunt, na którym oni się razem zetknęli kiedy po raz pierwszy spotkali się w takim medytacyjnym centrum, tak zwanym odosobnieniu. Hmm. Interesujący koncept. Co jeszcze z takich rzeczy, które mnie zainteresowały fabularnych z tej powieści? Hmm. Może, może podaruję sobie tą kwestię i zostawię Tobie resztę do odkrywania samodzielnie, żeby już więcej nie spoilerować. I przejdę od razu do, do ciekawostek. W każdym razie, tak podsumowując, jeżeli chodzi o stronę fabularną, to tak jak mówiłem, jest spokojna. Może się nadać, jak, jak masz ochotę na spokojną książkę. I nie zniechęca Cię opisana przeze mnie główna bohaterka ten koncept takiej osobowości poszukującej. Gdybym miał ją pozytywnie określić, to powiedziałbym, że to jest kobieta poszukująca. Poszukująca. Tak kot to skomentował w wymowny sposób. Ale nie mówię teraz tego z ironią. Jak najbardziej mogę ją tak określić jako poszukującą poszukującą własnej drogi. Być może ona po prostu nie, nie była jeszcze gotowa na to, żeby żeby odnaleźć jakiś własny kierunek, poczuć się w nim jak we własnej skórze i po prostu zacząć żyć. Być może ona jeszcze tego nie odkryła w sobie, a potrzebowała żyć, a żyć potrzebowała. Przecież nie mogła odstawić siebie na półkę, na ławce rezerwowych i czekać. Ile miała być zresztą czekać. Tutaj otwierała się przed nią kariera i tak trochę się pewnie w oczach niejednej osoby spóźniła. Tak jak mówiłem, w wieku 30 lat będąc nadal czystą kartką w pewnych tematach. Hmm. Na swój sposób to w sumie ma sens, dobrze się komponuje z tym jej niezdecydowaniem. Może, może, może to jest kwestia, czy była kwestia jej swoistego zahibernowania w życiu. To jakbyśmy, być może moglibyśmy to określić idiomatycznie, miarem takiego życia pod kloszem trochę. Tylko, że to też nie było życie pod koszem. Yy, które było zasługą jej rodziców, tylko bardziej jej znowu własną. Hmm. Ten akurat temat nie był moim zdaniem jakoś bardziej zeksplorowany w tej książce. Nie było jakoś bardziej odsłonięte przed nami. Dlaczego? Dlaczego ona pod takim koszem żyła? Hmm. No ale dobra, nie będę się bardziej zagłębiał, bo pewnie jeszcze w niejedną dygresję mógłbym wejść. A naprawdę chciałbym zostawić z tej książki coś dla Ciebie. Jeżeli zechciałbyś, czy zechciałabyś sobie ją poczytać. Natomiast teraz chciałbym opowiedzieć o osobie autorki. Dosyć interesującej, gdyż wielopłaszczyznowej. Jak wspominałem wcześniej. Hmm. I co. Co mógłbym o niej powiedzieć? Urodzona w Chinach. Patrzę, zaglądam notatki, co tam mam o niej na skrobana. Hmm. Urodzona w Chinach zaemigrowała do Stanów w 92, gdzie sobie zamieszkała w Nowym Jorku i być może, kto wie, być może, że dzisiaj tam mieszka. Hmm. Książek napisała trochę. Poza takimi powieściami obyczajowymi, myślę, że mógłbym je określić mianem powieści obyczajowych, tak jak mamy tą flagową Płatki z nieba, o której dzisiaj mówiłem, napisała również, co ciekawe, pisała również też inne książki. I pewnie można być spokojnie że pewnie jeszcze napisze nowe. Napisała książki dla dzieci, co interesujące, przedstawiając w nich opowieści, takie tradycjonalne, kulturowe opowieści chińskie tradycji ich własnej, poprzez to jak gdyby zachowując to na swój sposób hmm, taka myślę aktywność, której warto dać jakiś szacunek, to takie zachowywanie tradycji. Dzisiaj możemy to robić jak najbardziej. Kiedyś to wszystko było tym przekazem ustnym z pokolenia na pokolenie. Potrafiło w niesamowite, niesamowite połacie czasowe pokonywać tylko i wyłącznie ustami. Przekazem ustnym. Na no niczym nie spisywane, na no niczym nie zachowywane. Natomiast dzisiaj dzisiaj możemy to zachowywać, utrwalać Jak najbardziej mediów mamy przecież pod dostatkiem. I kiedy, kiedy mam do czynienia z takim konceptem, gdzie ktoś postanawia to zachować, czuję jakiś szacunek względem tego. Hmm. Inną ciekawą książką, którą Ming Mei napisała, jest Good Time on Earth. Ciekawy tytuł czyli dobry czas na Ziemi. Dobry czas, czy miły, przyjemny czas na Ziemi. Książka w temacie buddyzmu Zen. O! Jeżeli interesujesz się buddyzmem Zen, to, to być może to będzie książka dla Ciebie. Ja nie robiłem jeszcze researchu na temat tej pozycji. Ale sam jestem ciekaw, co takiego jest. Brzmi jak pozycja bardziej non-fiction, czyli niebeletrystyczna. Yy, no, no, no, kto wie. Jeżeli szukasz czegoś poważniejszego niż Zenkubusia Puchatka, czy, czy tam Tao Profiaczka, czy jak to tam było, nam inaczej ten tytuł, już nie pamiętam, to być może to będzie dobre dla Ciebie Good Time on Earth napisane no kimś kimś z pierwszej ręki jak gdyby trochę, czyli Ming Mei zresztą ten buddyzm zen odnajdujemy tu i ówdzie również w płatkach z nieba niemniej jednak ja jestem bardziej ciekawy tego Good Time on Earth kto wiem może uda mi się do tego dotrzeć chociaż z drugiej strony nie jestem pewien, czy to w ogóle ukazało się w języku jakimkolwiek innym niż chiński gdyż ona wspominała o tej książce w kontekście pozycji wydanych w Chinach, które zostały wydane w Chinach, więc nie mam pewności, czy one w ogóle są gdzieś na innych rynkach. Niemniej jednak gwoli ciekawostki warto wiedzieć, że, że w jej dorobku pisarskim coś takiego się znalazło. Zresztą ona napisała wiele, wiele rzeczy, nie tylko książki, była też dziennikarką, publicystką o czym też zaraz powiem też swoją drogą. To doświadczenie jej pisarskie jest bardzo bogate. Bardzo bogate. Weszły jej sklep, działalność Może to nawet naturalna konsekwencja dla niej, że zaczęła pisać powieści. Z innych takich ciekawostek, zanim jeszcze będę kontynuował jej kwestie pisarskie, to ona też studiowała na Uniwersytecie na Sorbonie w Paryżu. Mówię też, też w sensie w kontekście w odniesieniu do głównej bohaterki Płatków z Nieba. Taki o wspólny mianownik. Ciekawe, jak bardzo Płatki z Nieba są autobiograficzne. Swoją drogą do niewielu informacji dotarłem na jej temat, chociaż może to sprawiać inne wrażenie, kiedy to obie teraz opowiadam, te ciekawostki. Niemniej jednak tak porównując z innymi autorami, to... Informacje na temat Ming May do jakich można dotrzeć w internecie, są dość skromne. Przedstawiają się dosyć skromnie, zwięźle. Więc zdecydowanie trudno mi oszacować choćby stopień, w jakim stopniu jej powieści są autobiograficzne tak naprawdę. W jakiś zakamufowany być może sposób. Tak jak, wiesz, u Williama Whartona to było na przykład znacznie prostsze. To było wręcz oczywiste. Kiedy przeczytałeś czy przeczytałaś książki Whartona i później jego życiorys, to wszystko stawało się jasne. Wszystko stawało się jasne i od razu łatwo było wyciągnąć wniosek, w jakim stopniu jego powieści są autobiograficzne. Choćby właśnie w zakamuflowany sposób. On się zresztą z tym nie krył. <śmiech> tak naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o Ming Mei, to... Tutaj jest zdecydowanie trudniej stwierdzić, a mogłoby być to interesujące, chociażby wiedzieć z tym jej studiowaniem, czy to po prostu smaczek zdarzyło się po prostu czy okazjonalnie, czy jednak jest znacznie więcej tego wspólnego mianownika, znacznie więcej siebie ona przetransplantowała, jak gdyby, we własne powieści. To jest kwestia, która mogłaby ciekawić, o ile nie intrygować. Hmm. Co dalej? Co ciekawe, bohaterka jest również, bohaterka autorka, czyli ming Mei jest również malarką, z tym specjalizuje się w kaligrafii. Kojarzysz, bardzo charakterystyczna sztuka dla, dla kultury chińskiej. Więc tutaj to odnajdujemy. Malarstwo, jeżeli chodzi o malarstwo, to również to takie specyficzne, tak zwane malarstwo Zen. Hmm. Co ciekawe, należy ona również do, do tego zbioru autorów, którzy ilustrują własne książki. Ja lubię to akcentować, lubię, lubię, kiedy taka informacja się przede mną odsłania, że dany autor nie tylko pisze, ale jeszcze ilustruje własne książki. Lubię to dlatego, iż uważam, że nikt tak dobrze nie zilustruje książki, jak jej autor. Nie mam na myśli teraz umiejętności plastycznych, ale wczucie się w treść książki. To tak jak, powiedzmy, przetłumaczenie jej na inny język. Nikt moim zdaniem tak dobrze książki nie przetłumaczy, jak jej autor. I znowu, nie mam na myśli jego zdolności językowych, tylko to, że on sam jest jedyną osobą, która bezkonkurencyjnie najlepiej tą książkę zna. Więc to on może dobrać najbardziej trafne terminy, tłumacząc tą książkę na jakiś język obcy, gdyż on ją najbardziej czuje, najbardziej wiarygodnie, najlepiej ją zna. I tak samo analogicznie względem ilustrowania. Może to być interesujące poznać perspektywy autora również poprzez tą warstwę graficzną, to może być niemalże jak dodatkowa warstwa treści, jak dodatkowa treść w tej książce. Rysunki autora, czy ilustracje samego autora, zrobione, wykonane przez samego autora, z jego własnej, tej samej perspektywy. Więc Ming May należy właśnie do tych autorów, którzy ilustrują, czy którym zdarza się ilustrować własne książki. Hmm. Ja w Molium zwykle zwracam na to uwagę i już mi się zdarzało i będę nadal zwracał, jeżeli natrafię na dalsze przykłady tego. To jest dla mnie zawsze miłe i ciekawe. Jeżeli chodzi o to, co ilustrowała, to od, od tych oczywistości, typu, że te książki dla dzieci, to dosyć przewidywalnie brzmi, że że mogłaby ilustrować książki dla dzieci, własne. Ale i co ciekawe, też zilustrowała właśnie tą książkę o Buddyznie Zen. Czy tam to Good Time on Earth, Dobry Czas na Ziemi. Ha, ciekawe, co tam narysowała. Pewnie malarstwo zen. Hmm. Ale co takiego, co to przedstawia? W ogóle tajemnicza rzecz, tajemnicze zagadnienie to malarstwo zen, tak na swój sposób. Ja zrobiłem taki eksperyment, wpisałem sobie w Google, żeby mi pokazywały same obrazki. I byłem dosyć skon skonsternowany, jak to zobaczyłem, um, przykłady tak zwanego malarstwa zeny. No ale to tak swoją drogą. Kolejną jakby warstwą czy aspektem osobowości autorki ming Mei Yik jest to, że jest również muzykiem, specjalizującym się w takim starożytnym instrumencie strunowym chińskim, z kultury chińskiej, który nazywa się Qin. A może to się jakoś inaczej czyta. W każdym razie obejrzałem sobie na YouTubie przykładowy filmik pokazujący tenże instrument. To przypomina taką większą deskę ze strunami. Hmm, ciekawe. Ciekawy koncept. Gdzieś to pewnie ma jakiś wspólny mianownik z gitarą. Ale wydaje się tak na poważnie dosyć od niej dalekie. Deska ze strunami. Tak pospolicie, można by to opisać, ale, ale no, hmm, można, na tym, można na tym grać, można wydobywać z tego dźwięczne, klimatyczne melodie. Możesz obejrzeć na YouTubie, być może nawet dołączyć do notatek, do tej audycji filmik prezentujący ten instrument, gdzie widać, jak osoba gra na tym instrumencie. Hmm. Jeżeli interesujesz się muzyką, czy tego typu rzeczami starożytnymi, instrumentami, to możecie zaciekawić. To Co ciekawe, to jest kolejna, jakby, kolejny przykład wydobywania czy utrwalania z tradycji poprzez osobę Ming Mei we współczesności, we współczesnych czasach. Tak jak ona spisała te, te tradycjonalne opowieści dla dzieci w swoich książkach, tak samo specjalizując się w tym instrumencie. Hmm, ono tak jakby ożywia tą starożytną kulturę, ożywia, i poprzez to ta kultura może znów wzbogacić nasze dzisiejsze doświadczenie. Bo przecież to, że coś przeminęło, nie znaczy, nie musi w ogóle znaczyć, że to się wyczerpało. Możemy odkrywać na nowo, eksplorować. Bardzo interesujące. Co dalej? Hmm. Jeżeli chodzi o to jej muzy muzykowanie, to w jednym z wywiadów stwierdza, no także w jednym z wywiadów, że co ciekawe, ona jest aktywna w, na, na tym polu muzycznym i daje rocznie kilka koncertów nawet na tym kini. Hmm. Dokładniej mówiąc od 8 do 10. Ciekawe. Hmm. Uczy tej kaligrafii, tak jeszcze widzę w notatkach, że zapisałem. W ogóle daję wykłady pewnie o wielu tych rzeczach, o których już opowiedziałam. Ta kaligrafia, malarstwo zem, tokin, muzykowanie. Ale też, jeżeli chodzi o jej pisarstwo, wracając do pisarstwa, piszę też poezję. Co ciekawe, również teksty piosenek. Jej wiersza były już adaptowane muzycznie też hmm. interesująca. inna ciekawostka na jej temat, że jest entuzjastką tai chi. a tak jeżeli chodzi o to wspomniane jej dziennikarstwo, to swój pierwszy esej opublikowała w wieku lat 15 hmm. i teraz znowu rzecz na temat jej perspektywy, czyli znowu odchodzimy w bok od pisarstwa i na temat jej perspektywy literackiej. Znalazłem bardzo interesujące cytaty, które mi się spodobały. Chciałbym Cię przytoczyć w takim, może bardziej, co z nich wynika, niż żeby cytować konkretne słowa. I tak patrzę sobie w notatki i hmm. w jednym z cytatów ona stwierdza, że zawsze była zafascynowana kobietami, które używały swojego piękna, uroku, talentu inteligencji, żeby osiągać to, co wydawałoby się niemożliwe. Sięgać pewnych szczytów, czyli innymi słowy kobiety wykorzystujące własny potencjał, czyli takie można by rzec samoświadome. Nie pasuje mi to do głównej bohaterki płatków z nieba. Nie pasuje mi to, ale być może bardziej by to pasowało do bohaterek innych jej powieści których nie czytałem. Hmm. Więc ona taka tutaj bardziej pro kobieca się wydaje. Co dalej? Mówi, że lubi pozytywne zakończenia. I co ciekawe, w ciekawy sposób to tłumaczy. Mówi, czy pisze, że lubi pozytywne zakończenia, dlatego, że życie, jak mówią buddyści, samo w sobie jest pełne odcierpienia, wystarczająco. Czy wystarczająco przepełnionym cierpieniem, po co mielibyśmy sobie do tego dodawać jeszcze więcej poprzez niedobre zakończenia, niepozytywne. To mi się bardzo spodobało. Ja osobiście czasem odnosiłem takie wrażenie, czy to w kwestii powieści, czy to w kwestii filmów, że, że serwuje się niepozytywne zakończenie na no, zasadzie marketingowej, bo to się po prostu będzie lepiej sprzedawać, um, będzie bardziej szokować, czy, czy wzbudzać jakieś uczucia yy, i tak dalej tym podobne. Do mnie to nigdy nie przemawiało i nie przemawia. Yy, mam takie niepokojące wrażenie, że pozytywne zakończenia są niemodne. I jest to dla mnie dosyć smutne. Mnie osobiście... Ja, ja nic atrakcyjnego, niczego atrakcyjnego się nie dopatruję w niepozytywnych zakończeniach. Absolutnie. Może to brzmi oczywiście, w oczywisty sposób, jako oczywistość, jako truizm, ale z drugiej strony trudno zaprzeczyć tej powszechności niepozytywnych zakończeń, że, że one jakoś tam emocjonują, robią jakiś taki efekt wow, tylko że to nie jest pozytywny efekt wow, Co promuje taka twórczość, na pewno nie pozytywne myślenie, na pewno nie wiarę w lepsze jutro. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale życie jest trudne i po co, sobie, po co się łudzić, no ale z drugiej strony, czy, czy postawa wyczekująca, wyczekująca dołków na Twojej drodze i kolejny jest naprawdę konkurencyjną dla, dla postawy zorientowanej na to, żeby, dzieci się dobrze, żeby Ci się dobrze w życiu wiodło, akcentującą pozytywy, dobre zdarzenia? Czy lepiej żyć, wypatrując ciągle nieprzyjemności, niebezpieczeństw, dyskomfortów, będąc w ciągłej gotowości i w stanie reakcji natychmiastowej walcz lub uciekaj? Czy, czy jednak byłoby może bardziej atrakcyjnym koncentrować się na tym, co jest w życiu dobre, piękne, przyjemne i tego wypatrywać? I na to być gotowym? i być częściej zrelaksowanym niż napężonym w gotowości. Ming hmm. May mówi również, że chciałaby, żeby jej czytelnicy byli podbudowani po lekturze jej powieści, wiedząc, że po pierwsze, jakby oswajając się z tym, że przeszkody różne obecne w życiu mogą być nieuniknione, mogą być dosyć takie naturalne, że to nie jest przykrość, która się zdarza, tylko raczej charakterystyczna cecha, która jak najbardziej może występować i może nam tak naprawdę robić dobrze, może stymulować nasz wzrost, rozwój, a przede wszystkim można je pokonywać. Można je pokonywać i jest jak najbardziej możliwe, żeby, żeby dotrzeć poprzez te przeszkody do do pozytywnych rezultatów, że te pozytywne rezultaty nie zdarzają się tylko w fikcji literackiej, tylko jak najbardziej w prawdziwym życiu również. Hmm. Jeżeli chodzi o warsztat pisarski, też interesujący cytat, w którym Ming -Mei stwierdza, iż kiedy ona pisze, nie myśli o zasadach rządzących pisarstwem. Mówi, że, co ciekawe, nigdy nie, nie sporządza takich zarysów sobie, kontaktów, fabuły, zanim zacznie takie właściwe pisanie powieści swoich, tylko bardziej pozwala, żeby jej własne wykreowane przez nią postacie prowadziły ją same przez tą fabułę, żeby ta fabuła jak gdyby sama się odkrywała, czy daje jakby swobodę pewną swoim bohaterom. To jest w swój sposób zjawisko fascynujące, które, które, które kojarzy mi się z Jonathanem Karolem, bardzo i kichów, flagową jego powieścią. Polecam swoją drogą. Realizm magiczny, tzw. to zwany, też świetny temat na osobne Molium. Oddanie głosu własnym bohaterom. Jak najbardziej, coś, coś jak najbardziej możliwego i realnego dla każdego pisarza, äh, e, dla każdego powieścia pisarza. Oddać głos swoim bohaterom, niech to oni nas prowadzą, niech to oni odpowiadają za kierunki rozwoju fabuły. Może to być, brzmieć abstrakcyjnie, i niemniej jednak jest to dla mnie ogromnie fascynujące, od kiedy odkryłem, że jest to jak najbardziej możliwe, żeby to faktycznie zrobić. I, hmm. Jest to niesamowite zjawisko. Trochę brzmi paranormalnie, ale można to, można to skwitować spontaniczną kreacją, spontaniczną twórczością. Nie planujesz, nie myślisz z góry, tylko piszesz na bieżąco i patrzysz, jak to się wszystko potoczy. I z tego wyłania się twoja powieść. Hmm. Pisze również Ming Mei, że Pierwszą rzeczą, którą potrzebuję, żeby zacząć pisać nową opowieść, jest koncept jakiejś ekscytującej sytuacji. Hmm, czy, czy, czy okoliczności, jakiś ekscytujący obraz, jakaś idea ekscytująca, co mogłoby ją porwać i zainspirować do, do napisania całej całej książki. Hmm. Jedną z takich inspiracji ekscytujących było dla, niej, było dla niej była dla niej perspektywa napisania o ostatniej chińskiej gejsze. A względem płatków z nieba taką ideą było dla niej patrzę na bycie zakonnicą, czy. czy perspektywa zostania zakonnicą, która po prostu się zakochała, czy taki konflikt. Zakochalnej zakonnicy. Hmm. taka budowana sprzeczność to wiesz, jeżeli to było dla niej inspiracją, to ciekawe, bo. O, to do czego ją to doprowadziło, to zupełnie coś innego z tego wyszło w moim odczuciu. Gdyż, jak już wcześniej mówiłem, główna bohaterka Płatków z nieba absolutnie nie kojarzy mi się z zakochaną kobietą. Więc, albo, albo dla autorki to była ilustracja zakochanej kobiety i autorka po prostu inaczej to definiuje, inaczej odczuwa, albo po prostu to była tylko inspiracja, która jednakowoż doprowadziła ją do innego subojnej konceptu. Jeszcze inną inspiracją do napisania innej z jej powieści było, była taka podróż, podróż, podczas której równolegle z taką podróżą, z pokonywaniem geograficznej trasy, bohater doznaje podróży w głąb siebie, samo odkrywania siebie samego. Ona akurat to mówi w kontekście powieści Song of the Silk Road. Nie wiem, jaki jest oficjalny tytuł po polsku, ile ta książka jest w ogóle po polsku dostępna. Hmm. Także ekscytujący koncept, Jakiejś zarzewie powieści. Myślę, że to częstokrotnie może być rzecz, rzecz obecna w pisarstwie, chociaż z drugiej strony jest też to na swój sposób fascynujące, że żeby narodziła się cała kompleksowa powieść, wystarczy jakaś pojedyncza scenka. Faktycznie, mi, mnie jakby to samo potrafiło inspirować, tyle że w innym temacie, w temacie projektowania stron internetowych, czy grafiki komputerowej, potrafiło mnie inspirować dokładnie to samo. Pojedynczy obrazek, pretekst, pretekst, z którego powstawały całe złożone kompleksowe projekty, za którymi jednakowoż w ogóle nie stał żaden ich złożony plan. Jedynym prawdziwym powodem, dla którego one powstały, były jakieś pojedynczy kadry. Coś, co w ogóle by nie zapowiadało tego efektu finalnego. A jednak stanowiło jego zarzewie. I jeżeli chodzi o sposób, w jaki Ningmei wymyśla swoje powieści, to właśnie tak to ma miejsce. Właśnie poprzez takie pojedyncze kadry, pojedyncze ekscytujące dla niej koncepty. Jakaś wizja, czy to właśnie tej zakochanej, zakochanej zakonnicy, czy miniszki, czy, czy takiej podróży samoodkrywania siebie samego, czy, czy tej właśnie ostatniej gejszy koncept. Hmm. Wracając do pisania, znowu wracamy do do jej dziennikarstwa hmm, hmm, hmm. pisała, pisywała eseje, być może nawet pisze, kiedy była profesorem w Hongkongu, pisała nawet w dwóch językach, w angielskim i chińskim, na tematy sztuki, muzyki, poezji, czy esejstyka. Zresztą biur esejów też jakieś napisała, jest dostępny, nie wiem tylko w jakich językach, ale jak najbardziej też przewinęło mi się studiując jej dygrację, że zbiorę Kesei i co najmniej jeden jest w jej dorobku. Z biegiem lat pisywała dla siedmiu czasopism. Zwykle były to tygodniki, do których pisywała przez okres dwóch lub trzech lat. Również dzienne kolumny, co ciekawe. W ogóle stwierdza, że pisanie dziennych, kolum, dziennych kolumn, czyli takie codzienne, jest bezcennym doświadczeniem dla pisarza. Dlatego, że bez względu na to, czy, czy jest się chorym, czy, czy bez względu na to, w jakim się jest nastroju, nadal masz ten obowiązek żeby, żeby coś napisać i efekt tego tak dzień po dniu generuje bezkonkurencyjne doświadczenie warsztatowe również dla Ciebie. To jest bardzo interesujące. Nieocenione prawdopodobnie. Nieocenione. Jeszcze tak na koniec a propos takich smaczków, ciekawostek dotyczących płatków z nieba, to mam dwa cytaty, które już jakby z samej treści książki, które jakoś tam podobały mi się, ujęły. Jeden cytat odnosi się do... On jest taki bardziej liryczny. Zresztą takich lirycznych cytatów jest trochę w tej książce. Na swój sposób ujmujących. Ono się odnosi do, do kadzidełek. Dymu konkretnie z tych kadzidełek cytat brzmi tak. Widok, wijący, widok wijących się stróżek dymu, tworzących w powietrzu wyrafinowaną kaligrafię, jest miły dla oka. Jeśli medytujesz, śledząc każdą zmieniającą się linię, osiągasz głębsze zrozumienie znikomości i tymczasowości życia. Medytacja, innymi słowy, koncept medytacji tymi no, fantazyjnymi, kadzidełkowymi dymkami lijącymi się. Faktycznie, jak tak wspomnę, jak to wyglądało, one faktycznie wyglądały tak malownico. Te stróżki dymu, na tyle gęste, że potrafiły faktycznie przypominać jak gdyby taki lebitujący wosk niemalże tak bardzo fantazyjnie się wijący, przybierający fantazyjne, kreatywne kształty. I ten cytat między innymi spodobał mi się dlatego, zwrócił moją uwagę dlatego, że podał mi na tacy koncept wykorzystania tych kadzidełek, tego konceptu, tego malowniczo wyglądającego dymu do medytacji. A że ja jestem żywo zainteresowany praktyką medytacyjną, to jest to dla mnie cenne spostrzeżenie, jak jeszcze można medytować. Interesujący, w interesujący sposób. Podobnie, zresztą niedawno zetknąłem się z konceptem medytacji. Po raz kolejny zresztą, już nie po raz pierwszy. W moim życiu zetknąłem się z konceptem medytacji przy płomieniu świecy. Też jakby z ciekawymi spostrzeżeniami się zetknąłem na ten temat. Jeżeli interesujesz się medytacją, może nawet dołączę do zatek z tego odcinka Mulium, z tego rozdziału. Hmm. Do, link do anglojęzycznego artykułu, w którym osoba, co ciekawe, zupełnie niepraktykująca medytacji, zupełnie nie siedząca w tych klimatach, wypowiada się na temat tego, co jej dobrego medytacja dała, kiedy już zaczęła próbować co robić, a tak dla ciekawości czystej, że zaskakujące efekty się pojawiły, zaskakujące rezultaty, które hmm, skłoniły ją tylko do tego, żeby to kontynuować. Czyli ciekawe, taka osoba z zewnątrz totalnie, tak się wypowiada. Hmm. a tu mamy medytację z kadzidełkami, czyli trochę bardziej egzotycznie, no i przyjemnie, bo mamy jeszcze też tą przyjemną woń. Hmm. Aż mnie to nastaja i inspiruje do tego, żeby spróbować i wzbudza mój pewny apetyt <grych> duchowy na to I, i apetyt z moich zmysłów, gdyż ja uwielbiałem, uwielbiałem kadzidełka i ich zapach i ten właśnie się siedlynek. A następny cytat, który mi się spodobał, to cytat, który spodobał mi się w związku z tym, jak został ujęte w nim pewne rzeczy, ujęta myśl konkretna. Cytat brzmi tak: Powstrzymałam się od dalszej dyskusji. Skoro tak właśnie wolałam to widzieć, po co miałabym ją pozbawiać przyjemności trzymania się własnych poglądów? Po co miałabym ją pozbawiać przyjemności trzymania się własnych poglądów? Ha! Brzmi to bardzo po czyli Dale Carnegie. Jak zdobyć przyjaciół i zjadać sobie ludzi. Klasyczna książka. Bardzo polecam. Książka niebeletrystyczna z tematu rozwoju osobistego. Bardzo, bardzo praktyczna i jak najbardziej współczesna również. Ona chyba jest ponadczasowa. Właściwie na pewno ona jest ponadczasowa. Może zrobić ogromną różnicę w Twoim życiu. Książka z ogromnym potencjałem. Książka, która między innymi poddaje taki koncept, że może się okazać lepszym rozwiązaniem pozwolić innym ludziom mieć własne zdanie, również pozwolić im się mylić, po prostu, pozwolić innym ludziom przy tym zdaniu obstawać. To jest książka, która uświadamia między innymi również to, że nie ma wygranych w porze, nie ma wygranych w kłótni, tak naprawdę, odsłania prawdziwe oblicze tego. Bardzo, to jest taka książka, która potrafi zupełnie nowe światło wrzucać na rzeczy, z których, składają się, z których składa się życie, każdego z ma. Może tym samym zrobić ogromną pozytywną różnicę. Tak, tego typu zrozumienie. Coś, co początkowo wydaje się nieoczywiste, kiedy nad tym usiąść i się zastanowić, może dojść do wniosku, że tak, faktycznie. Faktycznie. Faktycznie coś w tym jest. Jest szereg takich książek, które otwierają oczy, mają przynajmniej potencjał otwierania oczu. Do nich dla mnie należy właśnie ta Dale'a Carnage'ego Jak zdobyć przyjaciół, zjadać sobie ludzi, a jeżeli jesteś zainteresowany, czy zainteresowana, co jeszcze, to Timotharisa 4-godzinny tydzień pracy i Potęga podświadomości Josefa Murphy'ego. To są książki z tego kanonu dla mnie. Mam taką półeczkę w moim umyśle, w mojej pamięci książek, które mają ogromny potencjał właśnie otwierania oczu odsłaniania przed nami nieoczywistych, aż nieoczywistych rewelacji, które mogą ogromną różnicę w życiu robić, jak już to powtarzam. Ta przyjemność pozostawiania, pozostawiania przy własnych poglądach. To mi się bardzo kojarzy z dalem Carnegie. Może to jest dla Ciebie teraz abstrakcyjne, jeżeli nie zetknąłeś, czy nie zetknęłaś się z książką Dale'a, jeżeli faktycznie tak było, to jak sięgniesz po tą książkę, to będzie to dla Ciebie znacznie bardziej zrozumiałe. Odsłoni się cała, cała rzesza konceptów, do których bardzo dobrze się wpasowuje właśnie takie nie niepozbawianie przyjemności pozostawania przy własnych poglądach. Że to może znacznie więcej dobrego zdziałać. Nie z manipulacją i NLP. <śmiech> NLP. Mieli palców <głos> Tak to lubię tłumaczyć sobie. Okej. Okay. Myślę, że to by było już wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy rozdział Molium. Dwudziesty trzeci rozdział. Och, i zdałem sobie w ostatniej chwili sprawę, iż nie przygotowałem wiersza. Miałem na końcu każdego rozdziału recytować jeden z wierszy. W dzisiejszym rozdziale nie będzie takowego, dlatego, że dzisiaj się bardzo spontanicznie zabrałem do nagrywania i Zupełnie wyleciało mi z pamięci, żeby przeczytać wiersz. Utrwalić, utrwalić. Hmm. Więc myślę, że dzisiaj wiersza nie będzie, będzie później. A może zarecytuję w to miejsce dwa następnym razem, kto wie. Hmm. Gdyż tak dla przypomnienia, drugi sezon Molium, czyli od 20 wzwyż, dwudziesty 21 włącznie, tak myślę, od 21 pierwszego włącznie, zdecydowałem się każdy rozdział Molium zwiększać. Recytacją jednego z moich dawnych wierszy, gdyż stęskniłem się za nimi i bardzo chciałbym je sobie odświeżyć, a i tobie dla ciekawości zaprezentować, jeżeli interesujesz się poezją. A jeżeli nie, to zawsze można wygodnie pominąć, gdyż te wiersze zawsze znajdują się na końcu samym molium, na końcu. Więc nie trzeba przywitać. Ok, więc hmm, tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy rozdział. Przedstawiłem tobie moje takie spontaniczne wrażenia, opisy powieści Mingmei Płatki z nieba oraz garść ciekawostek na temat samej autorki z Chin. Jakże egzotyczne. Bardzo się cieszę. Coś wiem, że jeszcze mam za zanadrzu jakieś inne pozycje innych egzotycznych autorów. Jak na nie natrafię, czyli jakby wejdą w kolejce mój lektur, to być może też o nich opowiem. Jestem bardzo ciekawy zawsze większej nowości, gdyż egzotyczni autorzy mają przynajmniej, mają przynajmniej większe, większe szanse na więcej egzotycznej nowości i osobliwości w lekturze niż przewidywalność naszego tutejszego europejskiego świadka czy zamerykanizowanej kultury. Ha. To, która jest w porządku, która jest w porządku, ale którą bardzo dobrze znamy o to HLV, więc, a na świecie jest jeszcze wiele, wiele zupełnych nowości, osobliwości egzotyki, która mnie intryguje, intryguje i ciekawi. Stąd, stąd moje zainteresowanie autorami z innych zupełnie krajów. Jeżeli znasz jakichś takich autorów, którzy mogliby odsłonić taką egzotykę, to zapraszam do podzielenia się. Za mną i z innymi słuchaczami MOLIUM. Namierzenia, namiary, na namiary na takie rzeczy będą jak najbardziej przydatne. Dziękuję Tobie za spędzony ze mną dzisiaj czas. Życzę sobie Tobie przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy w jakichkolwiek koordynatach czasowych słuchasz tego rozdziału. Zapraszam również do odsłuchania kolejnych rozdziałów MOLIUM. Hmm. A tak w ścisłości, to pełne archiwum odcinków znajdziesz również na naszej stronie internetowej. Molium Podcast, pisane przez C. Molium Molium z M, jak Mariola na początku i na końcu. Molium Życzę Tobie wszystkiego dobrego. Mówił Thomas Lips.